into Starania o dokończenie budowy tego ciągu komunikacyjnego, zwłaszcza na odcinku legnica lubawka Kralowiec, trudno w Krawiec, kranowych Dokończenie budowy tych wymiarów drogi jest konieczne dla zachowania stabilności oraz konkurencyjności tutejszej gospodarki, dotyczy to zarówno przemysłu, jak i turystyki. To szybkie dokończenie budowy tego ciągu komunikacyjnego może zapewnić, zapobiec spadkowi dobrobytu i utraty perspektyw w naszym regionie oraz zmniejszenia liczby mieszkańców. Powstała inwestycja w konsekwencji da możliwości poszerzenia oferty rynku pracy. Pragniemy, by nasze wsparcie zabrzmiało zwłaszcza przy okazji rozmów między państwem, ministrami, a także podczas rozmów z przedstawicielami strony polskiej i czeskiej oraz innymi instytucjami na poziomie krajowym Apel ten został zainicjowany i jest wspierany przez przedstawicieli Związku Miast, Gmin oraz innych podmiotów zarówno włóczesnej, jak i polskiej stronie. Zwracamy się tym samym z kroką o informacji, na jakim etapie znajdują się aktualnie przygotowania do włączenia urządów z kiedy można uczynić kolejnych samych e, postępów. E, sz, Szanowna Rada, ja wystąpiłem z inicjatywą e, dokumentu prezentowane wczoraj na konwencie wójtów i burmistrzów zostało to poparte. Na ten rok zostało przeznaczony 56 tysięcy złotych. Przepraszam, 56 tysięcy złotych na remontę obiektów. Ja nie powiedziałem, że my w tym roku wyremontujemy obiekt. Ja zobowiązałem się do tego, że w tym roku wykonamy koncepcję na modernizację stadionu. Ta koncepcja została złożona i Państwo zainteresowani znają. Na podstawie koncepcji, po uzgodnieniu z klubem e, Olimpia Kuwary, a konkretnie z osobą odpowiedzialną za piłkę nożną, e, z panem e, Januszem Fakiem, e, doszliśmy e, do porozumienia, że należy złożyć dokumenty e, do, e, do Wrocławia, e, że miasto będzie wykonywało remont tego obiektu i przystosowało do obowiązujących przepisów obowiązują w rozrywkach czwarty, tak, aby awansem klub Most mógł dostać certyfikację tego obiektu do, do, do, do prowadzenia rozrywki. W dniu dzisiejszym e, m, ogłosiliśmy, to znaczy podaję do publicznej wiadomości, wysłaliśmy zapytanie e, do. Przewodniczący Semiku Tornośląskiego i jeżeli będą jakieś konkursy ogłaszane, mając dokumentację, mając pozwolenie na budowę, możemy, możemy się wtedy ubiegać o środki zewnętrzne, nie tylko z naszego, z naszego budżetu. Według mojej oceny, tak szacunkowej, po rozmowach z Panią, która przygotowywała koncepcję, koszt to jest minimum 200 tysięcy złotych, trybu, ilości 500 sztuk, zadaszenie ewentualnie, no zadaszenie będzie w Także ja cały czas myślę o, o, tym, o tym, o tym naszym wspólnym, wspólnym problemie. A jednocześnie cieszę się, że Klub Sportowy awansował do czwartej ligi i oby ta czwarta liga się tutaj w naszym mieście utrzymała, bo e, e, widać, że zwolenników z sportu, fan piłki e nożnych w Kowarach jest dużo, czego świadczą mecze, gdzie na mecze potrafi i przy, przyjść i przyjechać około więcej osób. Także w tym temacie e, Cały czas, cza, cały czas pracujemy, na bieżąco będę Państwa informował, jeżeli wyłonimy wykonawcę, to, to również Państwa po, poinformuję, e, jaka firma dała najniższą ofertę, najniższą ofertę, bo tutaj głównym elementem jest, jest cena. czyli jeszcze raz mówię, projekt, który może potrwać gdzieś około miesiąca, e, plus do tego dwa miesiące pozwolenie na, na budowę, ja myślę, że zamkniemy się tak do tego 15 grudnia, A na bieżąco będziemy wiedzieć, jakie są szacunkowe koszty i wtedy też spróbujemy umieścić te środki w budżecie miejskim na przyszły rok. A jak się uda wygrać, wygrać jakiś konkurs, albo pozyskać jakiegoś sponsora, no to tylko będzie z korzyścią naszego budżetu. Ja, dziękuję. Proszę. ja chciałam powiedzieć, nie oczekuję odpowiedzi, ale chciałam przypomnieć, że bro kibiców właśnie korzysta z ulicy Bielarskiej dochodząc do stadionu, która wciąż jest przynajmniej jej fragment bardzo niebezpieczny Co, o tym wszyscy wiemy, a sprawa wciąż jest e, zawieszona w próżni, ale chciałam zapytać Panie Burmistrzu o wypoczynek letni dla dzieci o e, półkolonie, ponieważ wiemy, że nie będzie kolonii będą organizowane półkolonie dla dzieci Kolonia będzie Wyjazdowa? Tak Kolonia będzie, tak, ponieważ wystąpiliśmy o środki, jak co roku, z programu na rzecz mniejszości narodowych. W tym programie na rzecz mniejszości narodowych otrzymaliśmy środki i w ramach tych środków pojadą, pojadą dzieci romskie, ale dzieci romskie, które, które uczęszczają do szkoły, które realizują obowiązek szkolny. Rodzice też wywiązują się z, z pewnych elementów związanych, czy z pracą, za, za, za, za długi i to jesteśmy tutaj po wizycie Pełnomocnika Wojewody, z którym na ten temat żeśmy rozmawiali i z społecznością Szczerowską również żeśmy na ten temat rozmawiali. I w ramach tego projektu z, będą również wyjeżdżać i zawsze wyjeżdżają dzieci z rodzin mniej sytuowanych w naszym mieście. Nie wiem w tej chwili, czy będzie tam jakaś minimalna opłatność, czy w ogóle nie będzie odpłatne. To jest jeden element. Drugi element to są tak zwane półkolonie, które będą tutaj u nas w mieście. Będą w jednym z miesięcy, nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, czy to będzie w lipcu, czy to będzie w sierpniu. Wiem, że jedna z organizacji sportowych, działająca na terenie naszego miasta, chce we współpracy z Domem Kultury organizować tutaj zajęcia dla, dla tych dzieci. Ale to jest no, w kwestii, w kwestii rozmów, kwot na te pokolenie też nie mamy zbyt najlepsza i myśląc, proszę Państwa, o tym, żeby zwiększyć ruch turystyczny w naszym regionie, musimy doprowadzić do tego i pilnować naszych interesów, naszych tutaj karkonowskich lokalnych interesów. Dlatego też my, Panie Radno Robimy to wspólnie głównym inicjatorem jest strona czeska, czeski związek karkonowskich, który wiecie no, prawie.. usłyszeć, jaka będzie forma wsparcia, czy to ewentualnie, nie wiem, poniesiemy e... nie, nie mówimy tutaj o ponoszeniu żadnych kosztów, ponieważ e, jest to e, e, s jest w naszym narodowym programie wpisana. My musimy tylko lobbować w sensie takim, żeby ktoś e, gdzieś kiedyś nie zapomniał o tej e, drodze, a mamy pełne poparcie również naszych parlamentarzystów e, e, e, w, tym, w tym temacie. Musimy przypominać się o tym. Ta uchwała i inne uchwały, które będą z innych miejscowości i z innych powiatów zostanie przesłana na ręce pana premiera. Miał ja, być pan prezydent Komorowski Wiele nie górze. W dniu jutrzejsze było na Filharmonii zorganizowane spotkanie z samorządowcami i tam również po uzgodnieniu z Panem gro swojego wystąpienia i swojej prezentacji poświęcić dostępności turystów do naszego rejonu i budowy dalszej budowy drogi Jestrzeń. Natomiast nie mówimy tutaj o kosztach, które miałyby miały gminy by to To są drogi kraje. Znaczy ja to rozumiem, ale z treści adresat może wyczytać inną. Ale dobra, to, co adres... to, to są nasze intencje. Takie proszę, są. Proszę, proszę Państwa, także nasze intencje Dobrze, czy polskiej strony, a także czeskiej strony. poszukuje miejsca parkingowe, utworzy się miejsca parkingowe przyremontowane. Ulica, na Wichrowej Równi, gdzie nie było, e, nie było parkingu, gdzie również były protesty mieszkańców. Ja przypomnę, protest tutaj w tej sali e, na czele z panem manem Markiem i Krutem mówiący, że kupił pomysł Burmistrza, mówimy nie wiem, transparent, który wisiał przed budynkiem, a w tej chwili wszyscy dzierżawią miejsca parkingowe i wszyscy są zadowoleni, bo ma miejsce parkingowe i mamy jeżeli mieszkańcy zaskarżą tę moją decyzję, a mają prawo zaskarżyć, to wtedy rozwiążemy tą nową z decyzją i tutaj nie będzie, nie będzie żadnych problemów. Ja tylko jeszcze raz podkreślam. Ja jestem dla ludzi, jeżeli tylko mogę pomóc, to staram się pomóc. Może tak w tym przypadku z jakimś tam naruszeniem, z naruszeniem obowiązujących przepisów, ale sami mieszkańcy tego budynku te przepisy naruszają. ogromnym problemem, bo na ze szkolnej będzie bardzo mało miejsca. To, co próbowałem zrobić w zeszłym roku, co proponowałem Państwu, żeby tereny wędrzą, osiedlowe, osiedlowe górnicze, które stoją puste, nigdy nie będą e, wykonane, żeby te tereny dać pod tereny budowlane. I nie chodziło mi o budowanie tam e, e, budynków wielorodzinnych, tylko chodziło o możliwość wykorzystania parkingu. I to, Szanowna Rada, żeśmy zaprzepaszczyli, bo Rada nie, nie podjęła tej mojej inicjatywy i nie zagłosowała teraz stoimy przed faktem, że samochodów jest coraz wyżej, więcej i tych samochodów nie mamy gdzie parkować. A samochodów będzie jeszcze coraz więcej, bo samochody są, są coraz bardziej do, dostępne dla, dla mieszkańców. I zastanówmy się, Szanowna Rado, czy nie wrócić do tego, do tego mojego pomysłu, żeby e, zmienić w planie zagospodarowania przestrzennego, aby te tereny, które tam są, były to te terenami, które umożliwią nam budowę miejsca. Parking naprzeciwko mojego yy, budynku, gdzie zawsze był mieszkalnego, naprzeciwko 6, gdzie zawsze był parkingiem. Tego parking, ten parking wykonaliśmy jako tereny zieleni urządzone. Nie mogliśmy go utwardzić, nie mogliśmy dodać w dzierżawę, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego te całe wnętrze yy, przepasne naszego osiedla budniczego, które można jeszcze wykorzystać i ma potencjał, było wpisane jako tereny sportu, rekreacji i zieleni urządzony. Więc ja jeszcze raz poproszę Państwa przy okazji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego któregoś, żebyśmy sobie dopisali to, żeby po prostu no, nie tworzyć dodatkowych kosztów i zastanowić się nad y, możliwością stworzenia właśnie y, tutaj na przestrzeni szkolna, czy szkolna, y, y, patrząc y, w kierunku górniczej, przecież jeszcze w tej kwestii, bo to nie do końca tak było z tą za zagospodarowania przestrzennego, bo ja dobrze pamiętam w uzasadnieniu było napisane między innymi budownictwo wielorodzinne i to i ten zapis budził sprzeciw większości. Tak, bo albo, tak to się nazywa, bo tak to się Nie wiem, wie, parkingi to jest budownictwo, ale to jest w tak budowlanych. Tak? Ale, ale Panie Burmistrzu, budownictwo wielorodzinne to nie są parkingi. Ja wiem, że rodzin może z parkingów korzystać, ale to jest co innego. I w, o porządkowaniu, tych terenów właśnie wiele razy rozmawiali komisji na tych rozmowach prywatnych. Ja myślę, że większość radnych a w szczególności radni z tamtych okręgów, najbardziej są zastosowanie tych terenów. Także ja nie widzę tutaj e, jakichś sprzeczności, widzę pole do dyskusji. Także jak najbardziej można powrócić e, z e, propozycją zmiany tego planu zagospodarowania, tylko tak jak mówię, bez e, możliwości e, budownictwa mieszkalnego. No, bo zapisy, na zapisy były tak naprawdę bardzo jasne i możemy wrócić do uchwały. Zapraszam e, pana radnego do mnie. Przeanalizujemy i zobaczymy, jakie zapisy planistyczne były w tamtym rejonie, bo dywagacje i tych sportowców w dyrekcji i rady pedagogicznej i samorządu ta ta szkoły. Tak, to już właśnie że... no, nie chciał. nie, nie. nie. Ale, ale jeżeli ja mogę się wtrącić. E, ponieważ wiem, wiem, z doświadczenia, Jeżeli któraś z organizacji pozarządowych sportowych organizuje jakieś zawody, to musi być regulamin i na podstawie tego regulaminu musimy również wiedzieć, na jakich zasadach, to muszą być jasne, bardzo precyzyjne zasady. Nie możemy sobie powiedzieć, Panie Przewodniczący, że to dajemy w gestii szkół? My da damy to w gestii dyrektora Szkoły, grona Pedagogicznego i Samorządu, ale kryteria my musimy my przygotować. Zobaczmy. Czy my uwzględnimy, że dostaje nagrodę ten, kto przygrał, nie wiem, w powiecie na przykład za jego pierwsze miejsce w zawodach, czy startował zawodach Pieniądze nasze, wspólne, miejskie pieniążki, więc musimy określić jasne warunki i reguły. Nie może ktoś, to tak e, powiem szczerze, jak organizuje konkurs na przedszkolaków, wystarczy 30 przedszkolaków, więc wszystko, cała 30 otrzymuje pierwsze nagrody, bo na tym poziomie nie można tutaj prowadzić, e, wprowadzić jakieś.